Cześć, z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry, i zapraszam Was na kolejny odcinek kongloperatu podcastowego i kolejny odcinek z. ze mną! Tak, Taka z Hubertem. Cześć Hubert, piona. O czym dzisiaj porozmawiamy? Powiedz mi kolego. Mm, mm. Powiem od razu wszystkie trzy tytuły. Tak, bo dzisiaj. Bo są tak, trzy książki. To jest ważne, dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach i będziemy rozmawiać od razu o trzech tytułach. Chociaż to jest dłuższa seria, ale o tym no, też tak. powiemy za chwilę. No. O Pierwszym tomem rozmawiamy. tej serii jest Dziwny przypadek papierowego jody Tak, drugi jak się eee, nazywa? Tak, paper atakuje, A trzeci to zagadkowe łuki My będziemy mówić po kolei, że najpierw Powiemy chyba o Dziwnym przypadku papierowego jody A później tak, o tak. darkie paperze i tak. Pokrótce, pokrótce opowiemy o tych wszystkich Książkach, za całą tę serię odpowiada Tom Angleberger. No i u nas ukazały się 3 tomy, a ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że zagranicą. granicą. Ale w Ameryce jest ponad chyba 12. Tak, chyba 12 tomów, nawet je w boksie można kupić takim zbiorczym. Ale to po jest. Angielsku. Tak, całe gwiezdnowojenne uniwersum Origami, tak? No tak, bo jest księżniczka Leia, Jabba. Tak, jeszcze tam cała różna seria. I to jest książka, y, która się rozgrywa. Imperator Tak, Rawska. Tak, też. Y, to jest książka, która się rozgrywa w pewnej szkole. Głównym bohaterem na początku jest du Dwight. I to jest taki dzieciak y, trochę wyalienowany, trochę dziwny, którego specjalnością jest co? Figurka z origami papierowego jody. Tak, on w ogóle lubi origami. I ten, ta figurka papierowego Jody to jest coś, co on zrobił i czym się posługuje i do czego wykorzystuje tego papierowego jodu Do rozmawiania Joda. z dzieciakami. Tak, rozmawia z dzieciakami, a ten papierowy Joda co robi w tych rozmowach? Pomaga im. Pomaga im i w jakich sytuacjach na przykład? Mówi im co mają robić. Tak, tak. Pomaga no im oni w, taki... go słuchają jak w, taki, w takich... W y, takich różnych podbramkowych sytuacjach. Czasem to są sytuacje damsko-męskie, jak na przykład chłopaki chcą zaprosić dziewczyny na tańce, a czasem to są sytuacje jakieś w szkole, jakieś różne y, wątpliwości, które mają, bo wszyscy są pod wrażeniem tego, że jak y, papierowy Joda na palcu Dwighta siedzący coś powie, bo on mówi Pomami. w ogóle jak? Oh, jak Joda, well. nie? Tak, jak Joda, tym zasem jego głos Jestem Papierowy Joda Tak, mówi głosem e, Jody Z filmów i e, wszyscy są pod wrażeniem Bo okazuje się, że w zasadzie Każda podpowiedź Jody m, jest, prawdziwa. jest prawdziwa I pomaga, kto by się spodziewał? pozwala rozwiązywać Sytuację i wszyscy są przekonani, że Dwight używa mocy, tak? Tak, kto no. by się spodziewał Że to jest podróba no, i teraz taki, to jest y, początek całej tej serii. To jest pierwsza książka, kiedy poznajemy Dwighta i jego szaloną ekipę. Mamy tam papierowego Jodę, który pomaga naszym uczniom. Y, I podobała Ci się już ta pierwsza książka? Tak. A powiedz mi jeszcze, co w tych książkach jest jeszcze bardzo ważne, oprócz samej Instytucji fabuły? Oidami. Tak, zawsze jest instrukcja origami, czyli tą figurkę, którą widzicie na okładce, zawsze można zrobić w domu. No tak, tak. Poza, A tym poza tym jest dodatkowa jeszcze figurka. Tak, często jest jakaś dodatkowa figurka i w książce jest czego bardzo dużo? obrazków. Tak, rysunków, dlatego, że tutaj e, cała ta książka jest w formie takich dzienników, e, akt sprawy e, i tam e, dzieciaki sobie różne historyki no tak. dopisują i dorysowują i to jest często bardzo żartobliwe, no, nie? E, z papierowego nie, nie, nie pamiętam, ale z data papera, pamiętam, jak dobrze była jakaś akta sprawy o skateparku i były jezdne wojny i był imperator i był imperator jeżdżący na desce za, a zanim wejdę a przed nim luki i mówiąc na rampie i mówili do niego przejdź na ciemną stronę deski. Tak. No to ogólnie te rysunki są bardzo gwiezdnowojenne. Zawsze tam są jakieś nawiązania do filmów, do postaci. Zawsze to jest dosyć zabawnie poprowadzone, nie? No i ta pierwsza książka o papierowym jodzie zapoczątkowała całą serię. W Darcie Paperze, który kontratakuje mamy historię o tym, jak Dwight no, wychodzi na jaw, że w zasadzie no to on podpowiadał dzieciakom, a nie żadna moc w postaci papierowego jody pojawia się jego Nemezis, właśnie ten Dart Paper, który próbuje pogrążyć Dwighta i jego figurkę. No a w trzeciej książce, po tym jak Dwight przynosi się do prywatnej szkoły, Bo... nową taką osobą, która rządzi w tej szkole figurką origami, pomaga inną, innym dzieciakom jest Sara i ona ma kogo? po tytułach na pewno się nie da tego wydedukować to bardzo trudne trzeba być po prostu Sherlockiem Holmesem niczym no to guantem. no to Sherlocku Holmesie jaki jaka jest figurka w trzecim Zag tomie hmm. zagadkowy Łuki tak. przypuszczam ale tu jest twist bo ty mówisz że po tytule da się wydedukować a zagadkowy Łuki mówi jak Łuki nikt go nie rozumie i kto jest potrzebny żeby tłumaczyć Tane słowa Hane tak, z Hans Kładolo. No i powiedz mi, ty jako fan Gwiezdnych Wojen, jak oceniasz całą tę serię książek? Czy ci się podobały? Czy są zabawne? Czy podobały ci się perypetie tych dzieciaków? 7 na 10, tak? tak to najpierw oceń Gwiezdnowojenność. Jak ci się podobała Gwiezdnowojenność tych książek? Nie, szczerze, no. nie nawiązują mega do gwiezdnych, bardzo do gwiezdnych wojen. No głównie w tych figurkach origami i w rysunkach, nie? No Tylko no, po, po rysunkach strefie. i w figurkach origami. Dobra. E, druga o, rzecz... i po tak z filmu, które mówią te widzenia. Tak, dokładnie. Druga rzecz to są fabuły. Te perypetie dzieciaków, bo one są chyba ciut starsze od ciebie. Tak, one ci się ale... kojarzyły z twoimi przygodami w szkole i z twoimi nie, znajomkami? Nie. Jakoś ci jeszcze... się to podobało? Podobało? Yes. E, tak, podobało mi się, ale szczerze niektóre te historie były totalnie hmm, z miejsca jakby wymyślone. Absurdalne? No tak. No czasem były absurdalne. Na przykład jeżdżenie tym wózkiem czyszczącym po galerii. No na przykład. I wjeżdżanie w automat i zapsucie całego automatu. No. Też tak bym mógł wymyślić no znając twoje zdolności to pewnie mógłbyś wymyślić i nawet jeszcze zrobić i zrealizować czyli fabuła też ci się podobała powiedz mi jak wypada te, wypadają te trzy tomy jako seria no bo trochę się zmieniają te historie Tak, najpierw mamy Jodę, druga jest oparta na tej rywalizacji, a trzecia jest z tym zagadkowym Łukiem i Hanem Składolo. jest nowa postać w roli głównej czyli Sara podobały ci się te zmiany? Tak. tak a który tom był twoim zdaniem najlepszy, najciekawszy? Co ci się da najbardziej podobało? Dalej, pej, atakuje. Ciekawe dlaczego, mój fanie ciemnej strony mocy. Ciekawe. Czyli drugi tom najbardziej ci się podobał, tak? Tak, tak samo jak moim ulubionym filmem jest tom piąty. Ciekawe dlaczego? Tom piąty. Twojego Nie, film piąty. E, film piąty. E, dobrze. Imperium, konte atakuje. E, a lubię, powiedz mi... lubię słowo kontratakuje atakuje. No. A szczególnie jakiś Imperium albo ktoś zły. Dobra, a powiedz mi, e, jeżeli chodzi o to origami, bo w sumie tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej z, na temat Lego Marvel Super Heroes, to tamta gra cię zainspirowała, żeby sięgnąć po rzeczy Marvelowskie a te książki trochę Cię zainteresowały origami, czyż nie? Minimalnie, ale ja już wcześniej umiałem, czasami robiłem origami. Czasami robiłeś origami, tak. ale te figurki e, rozumiem, że porobiłeś sobie wszystkie, tak? No porobiłem, tak? tylko w sumie teraz nie wiem gdzie są. No ale to zawsze możesz sobie zrobić no. je od nowa, chociaż one też są o różnym stopniu trudności, bo joda i dart Paper, chyba najfajniejsze jest w ogóle dart Paper jako figurka, nie? E, tak. Tak, bo Zagadkowy Łuki już jest y, trochę inną figurką, bo Ale ty jest, mówiłeś, on, on jest oparty jest na, na, jakieś, na, pieku na jakieś niebo. Figury. To jest takie coś, że y, są cztery te i wybierasz od, li, na początku liczbę od 1 do 4 i później liczbę od 1 do 8. Mhm. Czy tam od 1 do 10 i on ci tam jeździ i, przypo, i wybiera ci przepowiednie. No. I on jest na niebo pieku oparty, tylko że był z kamem, bo... Powiedziała dziewięciu różnym osobom, dziewięć różnych odpowiedzi, i ten dban od data papera. On był No. Czy jakoś tak, nie pamiętam. Ha, ha, ha, Harvey. Harvey, o właśnie, no. no. To on się skapnął, że dała dziewięciu różnym osobom dziewięciu różnych odpowiedzi. Czyli tak jak w pierwszym tomie Dwight podpowiadał, tak w trzecim tomie Sara, tak? Opowiadała, czy podpowiadała tak. dzieciakom co robić. I dzięki temu... Łuki... Nikt już nie wierzy Łukiem. No tak, no i u nas ukazały się trzy tomy, rozumiem, że polecasz wszystkie trzy, całą tę serię, tak? tak? Bo ty ją znalazłeś gdzie? bibliotece. Tak, kolejna książka z biblioteki, którą, po którą sięgnąłeś i w sumie, nie wiem, żałujesz, że nie ma tych dalszych tomów w Polsce? Czytałbyś to dalej? No tak, no jak chcieliśmy kupić to z tej Anglii. No, no nawet to rozważaliśmy, tym bardziej, że mówię naprawdę fajnie wygląda ten boks z, z całą serią tych ludzików origami. No i on 20 dolarów no ze 20 dolarów, no bo chociaż pewnie przesyłka drugie tyle by kosztowała no, nie, no dobra, no nie doczekaliśmy się z, z dalszych tomów tej serii, no ale te trzy tomy są obecne, pewnie byście musieli e, sięgnąć po nie albo właśnie w bibliotekach, albo gdzieś tam jako książki używane, bo one też ukazywały się jeżeli ja dobrze pamiętam, z dobre 10 lat nie, temu nie, na Egmontcie tutaj są do kupienia z Bart i to nawet chyba niedrogo z tego co patrzyliśmy, kosztują około 20-30 zł. Ale tu nie wiem, czy mi się wydaje Ale z tego co pamiętam Patrzyliśmy i są bardzo tanie No tak, tak, faktycznie widzę, że teraz jak sprawdzam To można w, bez problemów Za parę groszy Za dychę, za 7 zł Nawet można sobie te książki kupić to, to powiedz A mi A dziennik trwaniacka za... kosztuje 40 zł. A z, za, za taką cenę to w ogóle rewelacja cena nie? Za te no książki, tak. bo one są super Wydane, bo to są w twardej oprawie Ładnie tak, ładnie wyglądają ja, ja I dobrze na... się je czyta tak, Ja bym chciał mieć, bo jest o Sturmowcu. No jest e, o szturmowcu sturm... Wiem, że się rozmarzyłeś, jak Sztur... tylko zobaczyłeś jakiś. Szturmowca origami Nie, nie, to, nie, to był szturm Szturm Labolnie, no, jak on się nazywał, ten z tej historii w szturmowiec, no, pamiętasz? No nie pamiętam, ale pamiętam, że, że było coś takiego i się rozmarzyłeś, żebyś chciał takiego że szturmowca z origami. Tak, pamiętasz? Tak, pamiętam. E, no czyli tak, czyli zabawne e, są, są też pouczające kwestie, jest origami, jest dużo Gwiezdnych Wojen, czyli e, od Ciebie idzie znak jakości, rozumiem, tak? Tak. No dobra, to nie będziemy znów przedłużać. Dzięki Ci bardzo za kolejną rozmowę. Piąteczka. Piąteczka i do usłyszenia w przyszłości Dobre cześć do